Węgrzy wybiorą jutro nowy parlament. Niezależne sondaże dają zwycięstwo opozycji. Na rok przed wyborami w Polsce z kampanią rusza Koalicja Obywatelska. Włoska Kalabria chce zatrzymać młodych. Samorząd dopłaci tysiąc euro miesięcznie do studiów w regionie. Godziny zostały do wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Opozycyjna partia TISA zmierzy się w nich z rządzącym od 16 lat Fidesem Wiktora Orbana. Nowy węgierski rząd niezależnie od wyniku wyborów stanie przed poważnym wyzwaniem związanym z budżetem, mówił w audycji Międzynarodowej Trójki Politolog profesor Robert Rajczek, Jak wskazał, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kraju może być trudne ze względu na ograniczone fundusze. Niezależnie od tego, kto wygra, to stanie przed naprawdę ogromnym wyzwaniem. I to wyzwanie nazywa się deficyt budżetowy, nazywa się struktura budżetu. I to trzeba będzie zmienić, żeby w ogóle można było mówić o jakimś prawidłowym funkcjonowaniu państwa, od strony ekonomicznej, trzeba będzie podjąć naprawdę drastyczne decyzje, żeby ograniczyć na przykład deficyt budżetowy, żeby państwo funkcjonowało, żeby utrzymać zgodnie z zapowiedziami opozycji na przykład 13-14 emeryturę. Większość niezależnych sondaży wskazuje na zwycięstwo opozycji i utratę władzy przez premiera Orbana. Koalicja Obywatelska zaczyna kampanię przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Sygnał dał przewodniczący KO premier Donald Tusk, który podczas Rady Krajowej Formacji mówił o bezpieczeństwie i przestrzegał przed siłami, które chcą wprowadzić Polskę, wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Świat znalazł się na historycznym zakręcie, wskazywał premier, zapewnił, że jego rząd wie, jak przeprowadzić Polskę przez ten światowy kryzys bezpieczeństwa. Jesteśmy w samym środku historii, historii można by powiedzieć szekspirowskiej. Tak, polityka nabrała w Polsce, w Europie i w świecie tego szekspirowskiego wymiaru. Być albo nie być, to jest pytanie, przed którym stoją narody, politycy, przywódcy. Dokładnie taka skala, taka stawka towarzyszy naszej codziennej pracy i towarzyszy będzie naszym najbliższym wyborom. Donald Tusk dodał, że na naszych oczach rozgrywa się historyczna konfrontacja między wschodem i zachodem. Jest to widoczne na Ukrainie, która odpiera rosyjską agresję, ale także w innych miejscach świata, które Rosja próbuje destabilizować. Wiceprezes PiSu i kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnak zapowiedział w Koninie, że gdy jego ugrupowanie powróci do władzy, będzie kontynuowany projekt budowy elektrowni jądrowej w tym mieście. Przypomniał, że według założeń PiSu już w 2028 roku miała być bita pierwsza łopata pod budowę inwestycji. Jego zdaniem Mieszkańcy Konina i powiatu dali się oszukać. Ci ludzie poszli, zagłosowali na Tuska, ale też zagłosowali na tych włodarzy dzisiejszych Konina czy powiatu konińskiego, którzy piszą niby petycję, że chcą tej elektrowni atomowej konin Oświadczam Państwu, Koreańczycy wycofali się ze współpracy, bo widzieli, że mają czerwone światło na współpracę przy budowie elektrowni atomowej konin Przemysław Czarnek zapowiedział też, że gdy PiS wróci do władzy, projekt budowy kolei z konina do Turku zostanie przewrócony i zrealizowany. Tysiące euro miesięcznie dostanie każdy młody mieszkaniec włoskiej Kalabrii, który zdecyduje się studiować w rodzinnych stronach. Prezydent regionu chce w ten sposób zatrzymać młodzież, bo ta po szkole średniej wyjeżdża do innych regionów kraju albo za granicę. Żeby otrzymać co miesiąc tysiąc euro, trzeba spełnić trzy warunki. Studiować na jednej z kalabryjskich uczelni państwowych, zdawać egzaminy na czas i mieć wysoką średnią. Prezydent regionu Roberto Occhiuto zamierza wprowadzić system zachęt już w przyszłym roku akademickim. Uważa, że tylko jeśli da konkretny powód do zostania, uda mu się zatrzymać w Kalabrii wielu młodych, którzy zasilą miejscową klasę inteligentów. Prezydent w przyszłym tygodniu podpisze memorandum o porozumieniu z rektorami uniwersytetów. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Rzym. Król Karol III 21 kwietnia wygłosi specjalne orędzie z okazji przypadających w tym dniu setnych urodzin swojej matki zmarłej królowej Elżbiety II. Przygotowano też nagrania, które będą przedstawiały ważne momenty z życia monarchini. Orędzie ma być transmitowane także we wspólnocie narodów. Król Wielkiej Brytanii, który jest teraz w posiadłości Balmoral, przyjedzie wraz z królową Kamilą na uroczystości do Londynu. Na przyjęcie w pałacu Buckingham zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji związanych z Elżbietą II. Karol III zaprosił także grupę latków z całego kraju, którzy urodzili się dokładnie tego samego dnia, co zmarła monarchini. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z przewagą słońca. Chmurzyć może się jedynie na wschodzie i na zachodzie, i tam może popadać przelotny deszcz. Termometry pokażą od 10 stopni w suwałkach do 14 we Wrocławiu i Opolu w centrum 12-13 stopni. Autopromocja.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 Autopromocja 64. Urodziny Trójki Kocha, lubi, szanuje, kocha Plik tekstowy Postęp ma to do siebie, że często wiemy, co dzięki niemu zyskujemy, ale nie dostrzegamy tego, co wraz z nim tracimy. A wielkie zmiany zwykle łączą się z wielkimi kosztami. Problem w tym, że zazwyczaj ponoszą je najsłabsi. Tak było w przypadku transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku, kiedy nasz kraj przeszedł głęboką przemianę, która, patrząc wyłącznie na wskaźniki ekonomiczne, bez wątpienia okazała się sukcesem. Od ludzi, którzy za ten sukces zapłacili, długo odwracaliśmy wzrok. W przypadku transformacji technologicznej może być podobnie. Możliwe, że pozwoli ona wjechać gospodarce na tory szybkiego rozwoju. Niektórzy z nas albo nasze dzieci zyskają, ale jakim i czyim kosztem? Życiorysy innych osób mogą się wykoleić na długie lata. To fragment ze wstępu do książki pod tytułem Młócka, Reportaże o pracy przyszłości. Autor tej książki Marek Szymaniak jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Cześć. Książka wydana przez wydawnictwo Czarne w tej klasycznej reportażowej serii Czarnego. To jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z Michaliną Bieńko, wydawczynią. Wszystkie odcinki do odsłuchania na stronach Trójki w popularnych serwisach streamingowych, a także do oglądania na YouTubie Trójki w wersji wideo. Natomiast nasz gość zajmuje się kwestią pracy od dawna bo jest na przykład autorem książki Urobieni, ale też autorem książki pod tytułem Zapaść o małych miastach, która otrzymała nominację do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego oraz do nagrody Grand Press dla reporterskiej książki Roku. Trzykrotny finalista nagrody Newsweeka imienia Teresy Torańskiej, między innymi właśnie za Urobionych. A na co dzień jesteś w magazynie Spidersweb. Tak, w internetowym magazynie Spidersweb plus, gdzie też zajmuję się podobnymi kwestiami, czyli właśnie jakby opisem wpływu technologii na nasze życie, na świat pracy, więc to są rzeczy, które, które ja się przyglądam na co dzień. Trochę też z tego zrodziła się ta książka, bo już w magazynie pracuję prawie 6 lat, więc jakby oglądam to rzeczywistość jakby technologiczną, która zmienia, zmienia pracę już, już długo. Ale oczywiście, tak jak powiedziałeś, no już, już dłużej także niż, niż w magazynie. No dla mnie ten świat pracy jest niezwykle interesujący, bo y, y, przez lata też na niego patrzyliśmy zupełnie inaczej. Tak y, wyłącznie właśnie jak przez wska wskaźniki gospodarcze PKB, płace rosną i też ludzi najczęściej tak przyzwyczailiśmy, że tylko to ich interesuje, kto ile zarabia. Ale ja jakoś tak staram się zawsze po ludzku zajrzeć e, do miejsc pracy, do tego jak e, ludzie traktują swoją pracę, co ta praca w ogóle z nimi robi e, i z jakby, naszymi relacjami. I to jest wszystko dla mnie przynajmniej bardzo ciekawe, ponieważ to się ciągle zmienia. Mm -hmm. e, ciągle się zmienia. E, inaczej było dekadę temu, inaczej dwie dekady temu, jak jakby, to jest rzeczywistość bardziej urobionych. No pewnie jeszcze inaczej będzie za kolejną dekadę, więc ja myślę, że będę miał cały czas o czym pisać, byle miałby ktoś czytać. Dokładnie. Oczywiście technologia ma różne wymiary, jej ukrytym wymiarom przyglądała się twoja koleżanka, której, którą zresztą cytujesz, Sylwia Czubkowska, jej książka o Buktechach, teraz na długiej liście nagrody imienia Marcina Króla, a polecam też nasz odcinek pliku tekstowego właśnie o książce Buktech która jest dla mnie tak naprawdę paradoksalnie z gatunku true crime, tak, tak naprawdę. Tak. Ponieważ, no właśnie, okazuje się, że te, że te zmiany technologiczne mają różne wymiary. Zacznijmy od tego, co powraca, bo piszesz na przykład o platformie, czy to się maja T-Crow, czy T-Crow? t, -Crow? t, -Crow. t -Crow. Mm. Ale te platformy pojawiają się w wielu tekstach i może w ogóle zacznijmy od tego w zasadzie, co to jest ta praca platformowa, która też tak. Jak jak social media właśnie mają być niby społeczne, kojarzy się z jakąś wspólnotą, a tak naprawdę hmm. jest dokładnie odwrotnie. Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ no, samosłownikowo słowo platforma jest czymś, co ma nas łączyć, co ma nam stworzyć przestrzeń do wspólnego działania, a tak naprawdę to, jak transformuje praca platformowa e, naszą pracę, jest, no, daje zupełnie inne, mam wrażenie, efekty. Ale czym jest praca platformowa? No, to jest praca oferowana przez pracodawców na jakimś platformie. Najczęściej tą platformą jest po prostu aplikacja, którą instalujemy do, do telefonu i tam możemy sobie wejść, zobaczyć, jakie oferty pracy y, mają pracodawcy dla nas. Tak jest w przypadku aplikacji Tigro, o której, o której wspomnieliśmy, ale tych oczywiście platform jest więcej. Są platformy dla grafików, dla copywriterów, dla takich, no, dajmy na to prac kreatywnych, biurowych, tak, o której wspomnieliśmy, to, jest, to są prace fizyczne raczej, albo w usługach. Są prace, które bardziej gdzieś tam kojarzymy, czyli to prace kurierów, dostawców, którzy jeżdżą dla aplikacji z branży delivery, czyli dostarczają nam zakupy, dostarczają nam jakieś dania zamówione w, w restauracjach. Są aplikacje taksówkarskie wreszcie, więc to wszystko są aplikacje, które łączą popyt z podażem. Tylko w tym łączeniu nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za tych pracowników i to jest jakby klucz i to właśnie się zmienia, że z jednej strony pracownik dostaje jakieś zlecenie, dostaje wynagrodzenie, ale tak naprawdę nikt nie, nie daje mu tego poczucia bezpieczeństwa, stabilności, przewidywalności. Pracy platformowej kurierów jest to już doprowadzone do pewnego ekstremum, gdzie te osoby pracujące w ten sposób nawet nie wiedzą często, ile zarobią. Są badania pokazujące, że oni pracują tak długo, ponieważ zarabiają tylko, kiedy dostarczają. Nie w momencie, kiedy na rezerwują całe sloty swoich pracy. Dzisiaj pracuje 8 godzin, ale oni nie dostają za to wynagrodzenia za 8 godzin. Dostają za dostawy, więc mogą wziąć wiele slotów, ale tak naprawdę nie zarobić nawet płacy minimalnej. to też jest niestety częste. Więc jakby oddziela się to z jednej strony od pracodawcy, od takiego tradycyjnego pojmowania, że jest pracodawca, który czerpie zyski z naszej pracy, no ale w zamian daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, stabilności, także jakieś wspólnoty, również z innymi pracownikami. I to jest kolejny wymiar tej platformy, że my tę wspólnotę tracimy. Tracimy to, że przychodzimy do jakiegoś miejsca, gdzie, no może nie od razu, ale często poznajemy ludzi, którzy mogą znać nasimi znajomymi, którzy mogą nam czasem coś pomóc, Niekiedy są przykłady tego, że tam przyjaciół czy miłość na całe życie. To jest mój przypadek, ale nie miłości, tylko przyjaciela. <śmiech> Poznany przeze mnie kolega Łukasz był moim świadkiem na ślubie, więc jak widać można nawet w takim miejscu pracy zdobyć to naprawdę przyjaźń. I to jest jedna z opcji pokazania tego, że my sobie z czasem po prostu ufamy. A kiedy jest to zaufanie, to możemy też walczyć o wspólne sprawy. Możemy starać się powiedzieć... No, może by się przydały podwyżki, może by się coś innego przydało, może jakiś benefit, może powiedzmy po prostu razem powiemy stop jakimś zmianom negatywnym, postawimy jakiś opór, powiemy nie no, to już jest przesada, coś trzeba razem zrobić. Tutaj to wszystko tracimy, no bo kiedy przychodzimy do pracy na jeden dzień, to trudno o jakąś relację. Szczególnie, że chociażby tutaj w przypadku mojej bohaterki pierwszego rozdziału Marty, która pracuje poprzez aplikację Tikro codziennie w innym miejscu, no to trudno o zaufanie z jednej strony, ale trudno też o zrozumienie tych pracowników, którzy są faktycznie jeszcze stali. Oni raczej widzą w nas zagrożenie. My przychodzimy na jeden dzień, my tutaj zmieniamy całą strukturę tej firmy, model zatrudnienia, ale jesteśmy przede wszystkim tańsi. I widzimy, że dla tych stałych pracowników, oni, dla nich to jest perspektywa, że może moje miejsce pracy za chwilę będzie zalepiane łatą z, z aplikacji. No i to już jest jakby wymiar, nie, że już nie ma tego zaufania, z brak zaufania, z wrogość niekiedy. Ja też widzę jeszcze kolejny wymiar, właśnie odchodzi, że to strasznie wiele wymiarów ma, ale widzę tu kolejny wymiar także tego, że długodystansowo w dłuższym terminie tak naprawdę i pracodawcy z tego na tym tracą. Bo owszem, w tym kwartale, w tym roku może zapłacą mniej kosztów pracowniczych ale y, nie zyskają tego, co mogą pracownicy lojalni i zaangażowani w dłuższym terminie zobaczyć. Mogą zobaczyć, że coś można poprawić, że może proces produkcji da się przyspieszyć. Wiemy chociażby z fabryk branżą automotive, czyli produkcji samochodów, jak to jest niekiedy w, w książce to opisywałem, jak niekiedy jest to doprowadzone do absurdu, ale są firmy, które y, nagradzają pracowników za to, że coś zobaczył. tu można coś przyspieszyć, coś można zrobić lepiej, za to przyznawane są no, nawet spore finansowe Premier. Z jednej strony przyspieszyć, ulepszyć, czyli więcej zarobić, przedsiębiorstwo zyskuje, z drugiej strony na przykład zobaczyć, że hala, to jest coś niebezpiecznego, Wy wyeliminujmy to, zanim ustawienie się komuś krzywda. Jeżeli przychodzi pracownik na jeden dzień, to on ani specjalnie nie będzie zaangażowany, ani też nie ma żadnego interesu, żeby zgłaszać jakieś poprawki czy jakieś ulepszenia. No bo on wie, że pewnie to nigdy nie wróci. Więc mm -hmm. ostatecznie ja mam wrażenie, że długoterminowo wszyscy tracimy na takim modelu pracy. Ale tu muszę być adwokatem diabła. Niechętnie, bo szczególnie tego diabła cyfrowego nie chciałbym bronić, ale z punktu widzenia Marty to hasło elastyczności, którym się reklamują dowolne aplikacje, że właśnie dla wszystkich to ma być, ma być teraz elastyczne, no to akurat w jej sytuacji, jakbyś o tym opowiedział, to akurat jest akurat istotne rzeczywiście. Tak, ona zresztą mówi, że to ta elastyczność daje jej wolność. Też jakby oczywiście trzeba przyznać, że jej przypadek jest dość specyficzny, bo ona opiekuje się chorym dzieckiem poważnie. I tak naprawdę w normalnej pracy, takiej etatowej, pełnotatowej, trudno było jej się utrzymać, przez to, że to dziecko wymaga nieraz natychmiastowej pomocy, ktoś musi wyjść już z pracy i to no ona mi opowiadała o tym, jak trudno jej było utrzymać się w normalnym miejscu pracy. Kiedy tę pracę traciła raz po raz, to w końcu zaczęła pracować właśnie poprzez tę aplikację, ponieważ to jej dawało elastyczność. Jest dobrze, to idę do pracy. Nie ma dobrze, zostaje w domu. Ma do pomocy ona swoją mamę, więc jakby jest jeszcze druga osoba, która się tym dzieckiem opiekuje, ale ta elastyczność pozwala w jakiś sposób funkcjonować. Jest w pewien sposób i wybawieniem z jednej strony, a z drugiej strony no, taką pułapką, no bo jak tak naprawdę się z tego wyzwolić, jak z tego wyjść, z tej też takiej codziennej walki o to, czy uda nam się zdobyć to zlecenie, czy uda nam się kliknąć i wyrwać coś, co jest blisko, w miarę za dobre pieniądze, tak żeby nam też było jakoś wygodnie, a jeżeli się nam nie uda, no to co wtedy, tej przewidywalności nie ma, no, każdy z nas, kto pracuje w taki stabilny miarę sposób, to wie, ile zarobi w danym miesiącu. Chociaż mniej więcej, prawda? A tutaj tego nie wiemy, bo może uda nam się wyrwać 20 zleceń, a może tylko 10 i wtedy będzie tylko na rachunki, albo nawet nie. I brak tej takiej przewidywalności, bezpieczeństwa, no to to jest coś, co jest też kosztem. Oczywiście, ta elastyczność jest plusem. I dla osób, które na przykład sobie tylko dorabiają, czy studenci, mam tu zajęcia, mam taki dość skomplikowany tydzień, że nie mogę pracować przez 8 godzin ciągiem, no to sobie tutaj nie pójdę na wykład, pójdę sobie dorobić do magazynu albo będę sprzedawał lody. Okej, okay, mm. w sensie rozumiem mm. to. Gorzej, kiedy to się staje czymś na stałe, bo jest to, no tak jak mówię, no, trochę pułapka tak naprawdę dla tych osób. A poza tym, jeżeli dobrze rozumiem, ta aplikacja Tikro akurat funkcjonuje tak, że to jest w pewnym sensie giełda, więc jeżeli twoja bohaterka Marta nie zdąży kliknąć, to po prostu ktoś inny... Tak, tak. Znaczy, to nie jest giełda, że się ktoś licytuje na stawkę, to zrobi taniej, bo stawka jest stała. że tego by brakowało brakowało. Mm. I... <laughs> Może nie Właśnie, ale... właśnie ale... <laughs> się, że podpowiedzieliśmy niechcący świetną innowację <laughs> Tysował, tak. Tak. Ojejku. Więc oby nie, ale to jest tak, że po prostu liczy się czas. My musimy być, więc, by wykonywać trochę tej takiej bezpłatnej pracy związanej z tym, że musimy czuwać i no, być po prostu na tyle. Skoncentrowani szybcy, żeby te dobre zlecenia schwytać, bo jeżeli w te gorsze, to no, po prostu czasami wiszą dłużej, więc mm. siły rzeczy no, nie ma na nich a może aż tyle chętnych. Wspomniałeś o tym, że wydawałoby się, że z punktu widzenia pracodawcy taki pracownik zaangażowany mógłby być lepszy, natomiast przede wszystkim dzięki temu, że ludzie pracują przez platformy, to jest im ciężko tworzyć związki zawodowe jakiejkolwiek. I to jest chyba w ogóle polski paradoks, że z jednej strony jesteśmy krajem, który szczyci się tym, że tutaj powstała Solidarność, związek hmm. zawodowy, który walczył, przypomnijmy przede wszystkim, o prawa zawodowe po prostu, a jakby ich skutkiem stało się obalenie komunizmu, a nie odwrotnie. Natomiast w Polsce są z tym straszne problemy, ale pokazujesz, że były sytuacje, kiedy się to udawało. Pojawia się postać Stanisława Kierwiaka, który był, właśnie, czy jest, czy był liderem organizacji związkowej Konfederacja Pracy w, w imieniu nazwę aplikacji, pyszne.pl. Tak, no to jest wyjątkowa sytuacja. Tu trzeba zaznaczyć, że większość tych platform, o których powiedzieliśmy i firm, one nie uznają, nie mówię o użytkownikach platform, nie mówię o pracownikach, więc oni twierdzą, że to nie są ich pracownicy i nie wiążą z, nich, z nimi żadnych, żadne relacje właściwie zawodowe czy biznesowe. Do tego duetu w Polsce jeszcze dołącza trzecia instytucja, czyli partner flotowy. Ktoś to właśnie wyręcza trochę i on podpisuje najczęściej te umowy z, z użytkownikami, tylko tyle, że to są różnego rodzaju umowy. Czasem to są zwykłe jakieś śmieciówki, umowy zlecenie, czy umowy o dzieło nawet, ale... Również niestety są takie wymysły jak umowa o najem roweru. I wtedy no już w ogóle nie ciężko dochodzić jakichkolwiek swoich praw pracowniczych, kiedy użyczamy rower. I na ten, no w ten sposób omijany jest prawo pracy. Tutaj w przypadku Stanisława jemu się to udało Dlatego, że pyszne na umowach cywilnoprawnych I nie poprzez partnerów latowych, tylko właśnie no Bezpośrednio i w tej części kurierów mo Mogli oni założyć związek zawodowy, bo mieli Do tego prawo. Bo, bo w ogóle byli Pracownikami, tak. a, nie a nie użytkownikami użytkownikami, więc mhm. jakby no to jest właśnie Trochę no widać w jakim kierunku Niestety to poszło, to jakby Można na to powiedzieć, że to chichot trochę Historia, ja uważam to nie ma z czego się śmiać Bo to jest smutne, że wyszliśmy od takiej Sytuacji, gdzie nie można było założyć związku zawodowego i ktoś no, przelawał za to krew, trzeba tak to powiedzieć i po trzech ponad dekadach znowu mamy sytuację, że ktoś próbuje strajkować i nie ma do tego żadnego prawa. Ja opisuję też historię kurierów, którzy właśnie byli użytkownikami, nie pracownikami, więc jakby nie mieli formalnie prawa do strajku, ale mimo to skrzyknęli się oddolnie, próbowali zaprotestować, ponieważ zmieniono im stawki wynagrodzeń bez, no bez konsultacji, bo nikt nie musiał z nimi konsultować. No to Właśnie o to chodzi. I oni postanowili zaprotestować, nie świadczyć tych usług swoich. Zebrać się je w jednym miejscu, i czekać, aż się system skorkuje, bo dostawy nie są realizowane. No ale bardzo szybko okazało się, że Nikt po pierwsze z nimi nie będzie rozmawiał, nikt nie będzie z nimi negocjował. Dostali tylko telefon, czy realizują dostawy, czy nie. Jeżeli powiedzieli, że nie, a tak było, to wyłączonych z aplikacji. I na tym ich prawo jakby do jakiegoś protestu, oporu się właściwie skończyło. No i to jest jakby zatrważające, bo to jest jakby sytuacja z jakiejś dystopii, gdzie jest system, nie mamy nawet kontaktu za bardzo z człowiekiem. Aplikacja, ktoś w aplikacji decyduje, że nas wyłącza, już nie mamy prawa do zarobkowania. Myślę, że to nie jest jakby rzeczywistość, którą sobie założyciele Solidarności wymarzyli, więc myślę, że powinniśmy sobie tutaj poważnie zastanowić, szczególnie, że ta praca platformowa to jest niestety przyszłość. To, że się to udało Wpyszne, to jest jakiś tak naprawdę wyjątek z całego tego modelu zatrudnienia. I też jakby no, warto nawet pokazać, o co ci pracownicy w pyszne i związkowcy walczą. Walczą o to, żeby mieli miejsce, gdzie między kursami mogą zjechać i skoszyć z toalety, gdzie mogą się w zimie napić herbaty no to jest jakby jakieś takie dość fundamentalne rzeczy bardzo podstawowe, o których my nawet nie myślimy, w jakich warunkach te osoby pracują, z jakimi rzeczami tak naprawdę z wyzwaniami się zmagają na co dzień. Ta akcja wspólna była też pewnie możliwa, dlatego że przynajmniej część z tych kierowców była Polakami i byli w stanie się ze sobą dogadać. Natomiast tak. dla mnie najbardziej przerażającym jest rozdział z twojej książki. Przypominam, że cały czas u nas Marek Szymaniak, książka Mucka, a reportaże o pracy przyszłości, wydawnictwo Czarne, kiedy rozmawiasz z Machitem, czyli kurierem rowerowym z Indii i powiem Ci szczerze, że, że od momentu, kiedy pojawili się kurierzy, miałem cały czas wrażenie, że polski reportaż udaje, że oni nie istnieją. To znaczy coś, co stało się tak powszechnym elementem naszego życia w wielkich miastach, miałem wrażenie, że jakoś reporterzy się tym w ogóle nie zajmują, więc cieszę się, że ty zająłeś się. Nie, ja pierwszy, okay, trzeba, trzeba tak oddać, był, no to żebyś, to. chociażby Piotr Szostak, bardzo dobry reportaż kilka lat temu już w wyborcie publikował, już teraz pracuje gdzie indziej, ale publikował właśnie wcieleniowy taki reportaż, gdzie odszukał właśnie te osoby, między innymi z, z, no z różnych państw, które jakby ściągnięto do Polski i pokazał już, myślę, że jako jeden z pierwszych, jak wyglądały ich warunki pracy. Niestety od tamtej pory i nawet niestety od mojej książki widzimy, że, które jest dość świeża. Widzimy, że kolejne jakby powłoki tego są odkrywane, w jakich oni warunkach muszą pracować i żyć i sprzed kilku dni tak dosłownie przecież publikacja i pokazująca w jakich warunkach żyją ci migranci, którzy są ściągnięci do Polski i pracujący m.in. jako kurierzy. Właśnie o to chodzi, że widujemy ich na ulicach, widzimy ich jeżdżą z tymi kolorowymi plecakami, pędzą elektronicznymi rowerami na ścieżkach rowerowych, niemal nas nie rozjeżdżając i to widzimy, no bo się boimy, że ktoś nas w końcu rozjedzie, ale nie zastanawiamy się dlaczego oni tak pędzą, to nie, też nie jest tak, że to jest koniecznie ich wybór tylko tyle, że aplikacja nie rozróżnia za bardzo, czy ktoś siedzi rowerem i sam pedałuje, czy ma silnik a aplikacji się opłaca, żeby to było szybciej zrealizowane, niż by było um, lepiej. Więc jeżeli jeden zacznie jeździć na elektrycznym rowerze po ścieżce rowerowej, to reszta właściwie musi również tak w ten sposób jeździć, bo y, potem y, jakby oceny y, za wolno realizujesz. Ktoś to realizuje szybciej, ktoś siedzi 50 na godzinę przez cały dzień. Jak to jest możliwe? Tak naprawdę pretensje trzeba było mieć nie do tych kurierów, chociaż oczywiście też, bo robią jakby, zdejmują blokady i jeżdżą we, no, łamią przepisy, ale przede wszystkim trzeba by mieć pretensję do systemu, który im na to pozwala. Przecież bardzo łatwo w aplikacji byłoby wprowadzić pomiar prędkości. Po, po prostu jeździsz za szybko, Proszę mhm. bardzo, obniżamy cię i jest bezpiecznie na ścieżce rowery. To jest decyzja tylko i wyłącznie biznesowa tych twórców aplikacji. My się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, że dlaczego tak jest. Bo widzimy tego, który nam przejeżdża po piętach. Nie widzimy tego, dlaczego on jest zmuszony tak szybko jechać. I mhm. To jest jakby jedna rzecz, o której mówię, a drugie to jak w jakich właśnie oni warunkach mieszkają. opisywała wyborcza całkiem niedaleko sytuację rzeczywistą z Kijowskiej w Warszawie gdzie jest jakiś pseudo hotel w podziemiu, jakieś kapsuły bez dostępu do światła dziennego. Ci ludzie tam żyjący, nie mający jakichś warunków sanitarnych, ubrania suszą na jakichś rurach ciepłowniczych. No, jaki to jest świat, do czego my tak naprawdę zmierzamy i w ogóle jak bardzo nie chcemy widzieć tych osób na co dzień. Tak jak tytuł mojego reportażu jest właśnie niewidzialni, oni są właśnie tacy niewidzialni. My widzimy efekt ich pracy, jakąś ich usługę. Cieszymy się, bo jest nam wygodniej i miło zamówić sobie obiadek do domu. No i dobrze, fajnie, że jest taka opcja, ale z drugiej strony dostrzeżmy też jakby ludzki wysiłek i wymagajmy nie tylko od tych ludzi, ale wymagajmy od tych firm, bo to od nich zależy. Od nich zależy to, czy im poprawią warunki pracy, a że to jest możliwe, żeby te firmy się przejęły, no pokazały taksówki kilka lat temu. Dwa, trzy lata temu był taki dość głośny moment, kiedy dochodziło do serii napadów seksualnych na kobiety w taksówkach, kiedy klient jest zagrożony, kiedy konsument jest zagrożony. Kiedy jemu coś nie odpowiada, to te firmy reagują. I zaraz zaczęły blokować tych kierowców, zaraz zaczęły się jakieś szkolenia. Ile one tam mają realnych działań, jak to zmienia, to jest inny, inny temat. Ale widać, że um, coś w tych firmach się zaczęło dziać, bo, bo konsument jest zagrożony. I także tutaj myślę, że te ścieżki rowerowe, na których się boimy, są drogą do tego, żeby się trochę tym tematem zająć. Tylko to konsumenci muszą poczuć, że mm. należy coś zmienić. Mm -hmm. Taki fragment yy, z tego, co mówi Mahit. Jeździłem codziennie po kilkanaście godzin. Byłem tak zmęczony, że oczy same mi się zamykały. Bałem się, że któregoś razu po prostu zemdleję ze zmęczenia. Przewrócę się i wpadnę pod samochód. Kiedy wracałem do domu, padałem na łóżko jak trup, opowiada Mahit. Jako kurier rowerowy przepracował prawie rok. Schudł kilkanaście kilogramów. Na dowód pokazuje mi w telefonie zdjęcie z czasów, kiedy żył w Indiach. Ma na nim okrągłą twarz, szeroki uśmiech i spory brzuszek. Dziś nie ma po nich śladu. Machit opowiada o tym roku pracy jak o koszmarze. wszystkim się okazuje, że ta praca nie wystarcza w ogóle Machitowi i wielu innym na przeżycie tak naprawdę. Tak, no i właśnie to też jest... Y jakby ciekawe, że gdyby chcieli pracować tylko to nie wiem 8 godzin dziennie, to oni by się z tego nie utrzymali w takim mieście jak Warszawa, no bo właśnie bardzo często niestety oni, oni zarabiają tylko od. To od dostaw, o czym już powiedziałem, więc bardzo często nawet muszą być wiele godzin dostępni w aplikacji, żeby móc jakkolwiek przeżyć. I to powiadał, mi zresztą, pokazując w takich warunkach żyje, uradowany, że udało mu się znaleźć takie tanie pokój tam w mieszkaniu z innymi też kurierami. I jaki jak był zadowolony, I ja tak patrzyłem na te zdjęcia tego mieszkania, mi się wydawało, że to jest jakaś piwnica albo jakiś taki niski parter. Tak to wyglądało, bo okna były nisko osadzone i wydawało mi się, że kurczę, to coś tu już jest nie tak. A te doniesienia o tych kapsułach, i tak dalej, to widać, że tak naprawdę to jest wierzchołek góry lodowej, że my tak naprawdę bardzo często nie wiemy, jak to w wygląda, w jakich warunkach ci ludzie muszą żyć. Zresztą też kilka dni temu chyba doniesienia z Londynu były o, o tym, że e, wielu tych kierowców, kurierów jest e, po prostu bezdomnymi, jest osobami w kryzysie bezdomności i nie stać ich w ogóle, żeby sobie wynająć mieszkanie, e, żeby jakikolwiek nawet pokój. Więc. E, no dla mnie to jest po prostu zatrważające. Do, do czego to prowadzi? To, żeby ta usługa była jak najtańsza, mhm. jak tym kosztem w ogóle się nie przejmujemy i też jaka jest też tak naprawdę jakość tych usług, bo nawet w, na przykładzie taksówek widzimy, że owszem, kilka lat temu było to bardzo tanie. Nawet nikt się nie zastanawiał to można za kilka złotych przyjechać pół Warszawy. Jak to jest możliwe, mhm. no, ktoś za to płaci, tak? Dzisiaj jest już drożej, no bo firmy próbują już nie tylko, już przyjęły rynek, więc już teraz próbują wycisnąć zyskać z tego pieniądze, ale żeby taki kierowca na tym zarobił więcej, no to on też musi pracować wiele godzin. Pamiętam, że jedna z badaczek pracy platformowej mi o tym powiadała, że robiła takie badania, aż ich nie skończyła, więc ciężko mówić o efektach, ale rozmów właśnie z kierowcami i mówiła, że oni śpią w tych samochodach. Śpią, żeby jak najwięcej Z jednej strony zaoszczędzić, z drugiej strony właśnie móc cały czas zarobkować, z drugiej strony kiedy się tyle pracuje, to niektórzy sięgają po używki. Każda niemalże kontrola policji tych samochodów to są, to są osoby pod wpływem narkotyków, jakieś tam dopalaczy, jednocześnie bez uprawnień do kierowania pojazdami, co jest przecież wymagane, żeby w ogóle wsiąść do samochodu. Bo formalnie aplikacje wymagają jakby zeskanowania prawa jazdy, ale cóż z tego, kiedy się okazuje, że jeden ma prawo jazda, na jednym prawo jazdy jeżdżą trzy osoby. Więc no, widzimy jaka jest jakość tak naprawdę tej usługi. Ostatecznie wsiadając do takie taksówki, no nieraz ryzykujemy życie, no bo ktoś siedzie pod wpływem, albo, nie, albo tak naprawdę nie, nie jeździł samochodem, może nigdy wcześniej. Nie? Mm -hmm. Więc mm -hmm. powinniśmy też zastanowić, również od naszej strony, czy warto te kilka złotych, czy kilkanaście zaoszczędzić, bo co ryzykujemy de facto. No dobrze, ale są też y, sytuacje i zawody inne, Opisujesz też... Myślałem, że znowu będzie adwokat diabła. Nie nie, nie, nie, nie, nie mogę być ciągle adwokatem diabła. Ale kiedy, kiedy mówisz o kierowcach, to myślę o twoim reportażu z tego tomu Portret Zawodów w okresie przejściowym, gdzie jeździsz, wyruszyłeś w trasę i to znowu właśnie porządny reportaż, jedziesz po prostu z kierowcą i pokazujesz, że różne technologiczne elementy kontroli nad kierowcą, no właśnie, co one powodują? Z jednej strony jest bezpieczniej, ale mają też skutki uboczne, że tak powiem. Mm, tak, No znaczy w ogóle mam wrażenie, że opowieść o, o technologii, to jest taka opowieść o, o narracjach, że mamy narracje jak sobie e, o nich opowiemy i bardzo często w ogóle jest tak, że opowiadamy sobie te pozytywne rzeczy, że świetnie, że jest taka kontrola kierowców, no bo jest bezpiecznie na drogach, liczba wypadków spada, e, ofiar i tak dalej, no i bardzo dobrze. Ale z drugiej strony nie widzimy wpływu na tych, na tych ludzi. No, taki zawód takiego tirowca, jak często go tak postrzegamy, to był zawód, który cieszył się jakąś taką wolnością bo i też te osoby bardzo często, może one są specyficzne, ale tak y, chyba to, to czasami za, zawód wybiera takie osoby, albo właśnie takie osoby lgną do takiego zawodu, gdzie nie muszą mieć kierownika cały czas nad ramieniem, kogoś, kto im wszystko palcem pokazuje, co mają robić. I mój bohater opowiadał mi o tym, że on także dlatego do, do takiego zawodu poszedł, zawodu trudnego, gdzie jest y, ciągła rozłąka z rodziną, mnóstwo czasu poza domem i tak dalej, ale miał pewne poczucie takiej wolności, że dużo od niego zależy. To jest jakby kluczowe, że kiedyś dostawał transport, jedziesz z punktu A do punktu B, którędy, w jaki sposób, to zależy od ciebie. To się bardzo mocno niestety zmienia, ponieważ już teraz nie ma tak, że jest od punktu A do punktu B, jeszcze po drodze są punkt C, który trzeba tu trzeba przewieźć, tu trzeba dowieźć, tu jakby, mając na trasie po prostu optymalizacja pokazuje, że trzeba to spożytkować, plus kontrola tego jak, jak jedziemy, styl jazdy, jak dodasz za mocno gazu, jest alert, dlaczego takie spalanie. Za mocno zahamujesz, jest alert. Uważaj, bo wiedziesz coś cennego. Tutaj kamera patrzy nie tylko na drogę, co jest przed tobą, ale na ciebie też coraz częściej. Czy powieki ci odpowiednio mrugają, czy nie zasypiasz. Bezpieczeństwo. Ale z drugiej strony ten człowiek no, czuje się jak trochę, no, coraz mniej jak człowiek właściwie. Czuje się jak taka wkładka. I o tym ten bohater mówił mi, że on się czuje jak włożony do tego samochodu. Jego rolą jest jeszcze przekręcić kluczyk i jechać, ale on ciągle widzi, że jak mu jest tam po plasterku to odbierane, że mm -hmm. tu, tutaj już mam coraz mniejszy wpływ i za chwilę może w ogóle go tam nie będzie, nie będzie potrzebny. A jednocześnie widzimy, jest taki moment w tym momencie, w tej branży, że zapotrzebowanie na kierowców jest ogromne. Tak naprawdę każdy, kto skończy ma ten kurs i potrafi ciężarówką jeździć, to pracę pewnie bez problemu dostanie. Stawki to oczywiście inna kwestia, no bo ta branża niestety opiera się na bardzo małych marżach i więc jakby wynagrodzenia nie są jakieś rewelacyjne. Szczególnie za pracę z takimi wyjazdami. Ale jakby no, również ten czynnik taki ludzki postrzegania, szanowania tego człowieka myślę, że też nie jest bez znaczenia, kiedy, kiedy mamy do, do wyboru za robić tyle samo, bez rozłąki z rodziną i bez takiej kontroli nadmiernej, kiedy już mało od nas zależy i cały czas ktoś nam się drze do ucha. Dlaczego tędy jedziesz? Dlaczego zwalniasz? Ty mówisz, jest śnieżyca, jaka śnieżyca? Nic mi tu radar pogodowy nie pokazuje. I człowiek tak naprawdę zastanawia się, co ja tu robię? Nic, nie, nic ode mnie nie zależy, albo coraz mniej. I ludzie i, i rzucają to robotę, ale też nie chcą jakby, do niej dołączyć, bo ten, to, co było kiedyś jakoś taką atutem, przygodą, że można było pojechać, poznać jakiś kraj, e, no bo się nie wiem, stawiało transport, miało się chwilę, żeby nie wiem, zobaczyć obce miejsce. No dla ludzi, którzy zaczynali w latach dziesiątych, to było jakby odkrycie świata, prawda? Tak. A teraz oni nie mają do no to czasu. Tutaj rozładunek muszę zasuwać z powrotem, hmm. jeżeli tak jakby, ten miernik czasu pracy na to pozwala, więc jakby to jest no, zupełnie. Te optymalizacja jest jakby doprowadzona do, do takich poziomów, że, że jakby miejsca tej przestrzeni na taką swobodę dawno już, już po prostu nie ma. Ale czy możliwe jest, Twoim zdaniem, zdaniem Twojego bohatera, po tym jak pojeździłeś tirem i zobaczyłeś, jak to jest, czy możliwe jest to, czego by chciały te wielkie korporacje, czyli taka pełna automatyzacja, czyli autonomiczne ciężarówki? Wiesz, ja jeszcze jak z nim rozmawiałem, to myślałem, że nie, no bo no. ta rola człowieka w wydawała się taka bardzo, bardzo duża. Mhm. Mm z jednej strony no, po prostu odpowiedzialności. Kwestia to jest kwestia odpowiedzialności, no bo jeżeli mm. ktoś kogoś rozjedzie albo spowoduje wypadek, albo po prostu zniszczy ten transport, no to jest kierowca, który e, odpowiada. Mm -hmm. e, no bo ciężko wymagać takiego systemu informatycznego e, odpowiedzialności, albo to, kogo, kogo wtedy pozwać, że, że mm -hmm. zniszczył no bo, ten ładunek. Tak? No, no Firmę czy twórców systemu dostarczającego to całą e, obsługę ciężarówki. Więc wydawało mi się, że nie, ale jak ostatnio obserwuję, jak jedna z firm taksówkarskich wydaje się, że w Chorwacji już wprowadziła autonomiczne prawo jazdy. Myślałem, że w Unii Europejskiej to nie będzie takie łatwe, więc coś się zaczyna zmieniać. Widziałem testy autonomiczne chyba Tesli w Krakowie, no i nie wiem, czy to nie będzie jednak szybsze niż myślałem, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, co przyniesie przyszłość. Ja myślałem, że ten czynnik ludzki jeszcze mimo wszystko będzie dłużej obecnym, bo widzimy, że tam, gdzie te regulacje są mniejsze, np. w Stanach Zjednoczonych, to są miasta gdzie, i Stany, gdzie te samochody już jeżdżą. Podobnie jest zresztą w Azji. Wydawało mi się, że jednak ten świat europejski i nasza e, przywiązanie do pewnych regulacji, bezpieczeństwa i tak dalej jednak to odsunie po prostu w czasie, ale dziś już nie jestem tego takiego. Mm. Wiesz co, my właśnie powinniśmy się od razu umówić na kolejne spotkanie za 10 lat albo za 5, żebyśmy Sprawdzić. po prostu tak <laughs> sprawdzili. E, co pan tutaj rzecz napisał, nic się nie sprawdziło. <laughs> no, zobaczymy. No właśnie, ale to jest też w wypadku ekonomii, oczywiście firmy po prostu chcą obniżać koszty, prawda? I yy, ciekawie to widać w tym rozdziale, w którym piszesz właśnie o pracy fizycznej, gdzie piszesz o egzoszkieletach, które jak się okazuje, nie wiedziałem tego, są, są już wykorzystywane w firmach, w pracy. I przecież tak... Ceny egzoszkieletów wahają się od kilku do nawet stu tysięcy złotych. Roboty przemysłowe to jeszcze większy wydatek. Jedno o ramię robota kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wiele mniejszych firm uznaje, że nie opłaca się im aż tyle inwestować w pracowników, sprzęt i szkolenia, w tym z BHP. Szczególnie, że rotacja w przemyśle jest spora, więc ryzyko odejścia do konkurencji duże. Przede wszystkim jednak firmy wciąż mają do dyspozycji tanią siłę roboczą. O dziś lwią jej część stanowią imigranci, którzy godzą się na wykonywanie ciężkiej, trudnej i niebezpiecznej pracy. Więc yy, no właśnie, jak to jest szczególnie w wypadku Polski, bo to jest ciekawe, że to opisujesz, bo rozumiem, że polskie różne fabryki właśnie jednak nadal się opierają w dużej mierze na taniej sile roboczej, a nie na inwestycjach w robotykę i automatyzację. No niestety jest tak, że pod względem implementacji tych robotów e, to bardzo mocno odstajemy. Od Niemiec to już tam w, da w dane przytaczam w książce e, dokładne, e, tutaj powiem na oko, że to jest jakby różnica kilku długości, ale odstajemy też od Czech i tych takich sąsiednich państw, więc mhm. ta różnica jest bardzo spora. No, my tutaj ciągle mamy model rozwoju e, znany, przez przedsiębiorców Lubiany, czyli po prostu tani pracownik i tak jak dawniej byli to głównie Polacy, tak teraz coraz częściej są to no, przyjezdni, czy, czy z Ukrainy, czy z innych państw, regularnie zresztą przecież opisywane są na przykład w Oko Press, reportaże o kolumbijczykach, którzy do, do Polski są ściągani i też niestety traktowani często e, nieludzko. Więc jakby ten zaciąg i statystyki jakby mówiąc o tym, ile migrantów z różnych państw i z różnych zakątków świata jest do nas ściąganych, no pokazują, że to mówiąc kolokwialnie, stanie na to, żeby tych pracowników e, zaciągać jest, jest bardzo, bardzo dużo i będzie, myślę sobie, coraz większe no, ze względu na demografię. Z jednej strony właśnie Polacy już rzadziej chcą pracować w tego rodzaju m, trudnych miejscach, e, ciężkich fizycznie i tak dalej, e, ci, którzy przyjeżdżają, no nieraz po prostu muszą się na to zgodzić, żeby m, mając jakąś taką wizję, że o, zarobią, odłożą, tak jak kiedyś Polacy wyjeżdżali e, na przysłowiowy zmywak, tak teraz do nas coraz częściej się przyjeżdża gdzieś tam zarobić i pracuje w bardzo ciężkich warunkach. Niemniej, no długoterminowo wszyscy specjaliści mówią, że inwestycje w robotyzację, automatyzację to jest po prostu konieczność. I nie da się długo jechać na takim tym. Długo jeszcze jechać na tym modelu taniej pracy, no bo wynagrodzenia siłą rzeczy po prostu rosną i będzie trzeba nawet tym migrantom zapłacić więcej i konkurencyjność tych firm zwyczajnie spadnie na tyle, że już nie będzie się opłacało takich produkcyjnych rzeczy robić w Polsce, tylko się przyniesie do, do tańszych państw, co już też trochę oczywiście widzimy, więc aktualny moment jest na tyle ważny, że już trzeba podejmować decyzję w inwestycje. Aha. Tylko tutaj niestety nie ma tego zrozumienia. Niestety, że ale, właśnie, w... ale nie ma, przeszłości nie, nie ma ze strony <coughs> właścicieli firm, czy ze strony władz, systemu podatkowego, nie wiem... Myślę, że przede wszystkim właścicieli firm, bo pamiętam, jak rozmawiałem na ten temat z Andrzejem Kubisiakiem, który był wtedy w Polskim Instytucie Ekonomicznym, to on mówił, że no, jak coś działa, no to to po co zmieniać? I to trochę takie jest przekonanie, że to, to będzie trwało wiecznie, skoro już trwa tyle czasu, tylko tyle, że no właśnie już przestaje być i jakby ten model rozwoju no, o taniej pracy już się no jest na wyczerpaniu. i Musimy szukać jakby nowych jakichś możliwości. I robotyka, i automatyzacja tutaj to, to możliwości daje. A jednocześnie możemy szukać tak jak, od czego zaczęło się od tych egzoszkieletów. Tam, gdzie są ludzie, można ich w jakiś sposób wspierać, żeby, bo na przykład walka o tych pracowników fizycznych, szczególnie polskich, jest, jest dość duża. I tak jak Ta rotacja też nie wynika z niczego, tylko, tylko z tego, że Warunki nie są aż tak świetne, bo gdyby więcej zapłacono tym pracownikom, zaproponowano jakąś stabilność, to by oni najczęściej siedzieli na tych stanowiskach, ale tego nie ma. Nie ma tego inwestycji w człowieka, ani w wynagrodzenia, ani w tym, żeby mu ulżyć takiemu pracownikowi fizycznemu. Więc kiedy pojawia się coś, to taka firma się bardzo mocno wyróżnia jakby mhm. na rynku. Więc ja też tak pod takim kątem trochę to przedstawiam żeby firmy tą inwestycję potraktowały jako coś, co im pozwoli się wyróżnić. Że proszę bardzo, no może my nie mamy tu robotów, ale u nas się pracuje lżej, bo mamy jak za szkielety. Proszę bardzo, one potrafią odciążyć o od 30%. No to jest bardzo dużo. Taki człowiek, który pracuje fizycznie, może dzięki temu dłużej w zdrowiu pracować. Może nawet na co dzień się w jakiś sposób tym cieszyć, bo nie wraca do domu tak skonany, zmęczony, nie boli aż tak kręgosłup. Więc jakby dla wszystkich i dla pracownika, ale też nawet dla systemu państwowego jest to lepiej, no bo taki pracownik dopracuje do tej emerytury, wypracuje ją sam, nie musi iść na rentę, nie trzeba go leczyć, to wszystko są koszty, więc myślę, że tutaj państwo mogłoby jak najbardziej wspomagać te inwestycje w tego rodzaju rzeczy, ale musi być zrozumienie, po co się te narzędzia technologiczne właśnie stosuje, nie po to, żeby jeżeli ktoś ma, przenosi tonę dziennie, żeby mu dorzucić teraz i żeby przenosił tonę 300, tylko żeby nadal tą, tą samą tonę przerzucał, tylko w lepszym zdrowiu, żeby jego, faktycznie go odciążyć. Tylko wyjaśnimy może, bo jak mówimy, jak szkiele, to pewnie wszystkim mi też tak na początku się to tak kojarzyło, wiesz z taką jak z filmów science fiction, wiesz, o żołnierzach przyszłości. A rozumiem, że to jest po prostu jakiś taki system, który wzmacnia po prostu. Tak. Najczęściej, znaczy, to są oczywiście to są bardzo różne, jest tego strasznie dużo, ale najczęściej to są nakładane albo na ramiona, albo na, no może być, są też na całe ciało, zależy co robimy. Albo tak, żeby lędźwie wspomagały, no bo bardzo często to jest przypadek tego y, oddźwigania, no po prostu tej boli. Albo dla pracowników, którzy układają przodkostkę brukową i mają taką, no, bardzo niewygodną pozycję na kolanach, to też jakby może ich wspomóc. To są najczęściej jakieś takie z gum, i y, y, y, z takich gumek plastików y, pomagają na prostu naszym mięśniom żeby mm -hmm. pracować. Więc jakby mm -hmm. coś podnoszę, przynoszę jakąś paczkę, nie czuję całego tego ciężaru. Czuję o 10-20-30% mniej, co w wymiarze przed całego dnia, potem miesiąca, a potem na wielu lat no przynosi jakby znaczącą różnicę. Tylko no, trzeba w to inwestować, ale niestety. Ja to podaję jako taką w książce, jako taki pozytywny przykład, że te opcje są, tylko trzeba po nie sięgać. Mm -hmm. Ale no niestety jest to rzadkość. Ja pamiętam, jak pisałem o tym, to zadzwoniłem do mojego kolegi, właściwie zapisałem do niego, do mojego kolegi, który jest kierownikiem budowy tutaj pod Warszawą i on mówi, odpowiada mi, że musiał wygooglać, co to w ogóle jest. Tak. <laughs> Więc on, on, on w tej branży jest i on nie wie. Tak? Więc to, I to nie jest jego ignorancja. Po prostu to jest rzadkie. I tyle, no. tak, tak, tak, tak. Ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o takiej pracy, która wydaje się biurową, spokojną pracą w różnych korporacjach, ale opisujesz, jak firmy zaczynają kontrolować swoich pracowników poprzez różne algorytmy, które wprowadzają właśnie do takiej pracy biurowej, które mają też po prostu zwiększać efektywność pracy, tak? Ale pokazujesz, że nie chodzi tylko o jakby jakąś abstrakcyjną kwestię wolności, ale że one tak naprawdę nie zawsze są skuteczne, Mm. No tak, no nie są skuteczne na pewno w układaniu grafiku. Tutaj <laughs> opisuję przykład, e, przykład człowieka, który pracował zdalnie i cały jego zespół pracował zdalnie, więc nie mieli za bardzo ze sobą kontaktu. No ale właśnie program układał, kontrolował ich pracę dość ściśle, czyli że nie mogli mieć przerw, Bardzo mieli między między jednym zadaniem a drugim bardzo małe kilka sekund dosłownie, żeby jakąś tam wiadomość napisać i już to była obsługa klienta telefoniczna, więc już łączył się kolejny klient, no więc bardzo wymagająca praca a jednocześnie taka poddana ściślej kontroli ocenia, czyli tego, jak my rozmawiamy, co mówimy, czy według skryptu. Wszystko jest punktowane. Nie możemy też zrobić sobie właśnie przerw wtedy, kiedy byśmy chcieli. Potrzebujemy coś zjeść, pójść do toalety. Nie. System nie pozwala. Jeżeli zobaczysz, że zbyt długo nie odbieramy tych telefonów, to nas negatywnie oceni. To jest jakby bardzo również taki, mam wrażenie, przykład tego, że, że ta kontrola może negatywnie ostatecznie negatywnie wpływać na tego człowieka. W dążeniu za jakąś taką optymalizacją, przyspieszeniu tego wszystkiego, człowiek wepchnięty w tą machinę ostatecznie no, czuje się źle. I tak było właśnie z tym moim bohaterem, który <śmiech> poprzez tą kontrolę właściwie Popadły w jakieś takie stany, można być, depresyjne i potrzebowały tak naprawdę później pomocy, więc to jest rzecz, która również myśli się, można powiedzieć, nie na tych ludziach, ale też na, na, na pracodawcach, więc ciężko tutaj nawet sobie wyobrazić. Ale to jest może skrajny przykład, ale tych przykładów kontroli, takich na co dzień, której się nawet nie za bardzo zdajemy sobie sprawy, jest bardzo dużo. Wielu z nas zresztą pracuje i dostaje firmowy laptop i często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tam już czeka zainstalowany program, który wszystko mierzy, co my robimy, co my oglądamy, czy robimy programy, czy siedzimy na programie firmowym, czy sobie klikniemy i jeszcze zobaczymy coś jeszcze. Jeżeli mhm. tak, no to co? czy nam to w pracy przemaga, pomaga, czy roz, rozprasza nas. I to jakby no, trochę sprowadza człowieka do takiej roli maszyny, bo ja nie wierzę, że można 8 godzin w pracy umysłowej ciągle pracować, ciągle być skupionym, ciągle wykonywać zadania. A to by jakby, no, twórcy tego rodzaju narzędzi no, chcieliby, żebyśmy nawet sekundy tej przerwy nie mieli. Więc to uważam jest już jakoś taką grubą przesadą, żeby tak całkowicie kontrolować. Szczególnie, że ta kontrola jest takim... Jawnym dowodem na brak zaufania. No da, tak, da, już jeżeli, jeżeli już... Um... A, po, a poza tym firmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy dziennikarzami, czy jesteśmy ekonomistami, wymagają swoich pracowników, żeby w dodatku byli jeszcze kreatywni. A jak wiemy, żeby hmm. być kreatywnym, trzeba się na przykład ponudzić. I to jest tak. najlepsze do tego, żeby mieć dobre pomysły. Ale to jest tak, że kiedy mówimy na przykład o egzoszkielecie, który wspomaga fizyczne ciało, to producenci algorytmów, które jak słusznie przypominasz wcale nie są żadną inteligencją i też przypominamy o tym naszym słuchaczom i słuchaczkom, tylko po prostu dokładają słowa do kolejnych słów i można by powiedzieć, że wtedy używanie różnych algorytmów w pracy jest po prostu takim wspomaganiem umysłu. Prawda? Czy tobie się zdarza w pracy korzystać z jakiegoś wspomagania w postaci czatu GPT czy jakiejś innej aplikacji? Używam takiej aplikacji, która spisuje nagrania rozmów i to jest bardzo rzecz odciążająca. Ktokolwiek miał w życiu okazję spisać jakiś wywiad <śmiech> czy rozmowę, to wie, jakie to jest trudne. Jak bardzo też jest takie nużące po prostu i no, możemy przeprowadzić najlepszą rozmowę na świecie, a potem, kiedy musimy tego odsłuchać, własnego głosu, i mm. tego, że. Ojej, co ja powiedziałem, albo mogłem o to jeszcze zapytać. To jest coś, co e, godzina nagrania powinna się przepisywać dwie godziny, a najczęściej przepisuje się cztery, bo to jest po prostu strasznie nudne i trudne. Potwierdzam e, tak, Twoje więc, słowa. Więc e, kiedy mam e, okazję, a wiele z mojej pracy to są rozmowy z ekspertami, ekonomiści, socjologowie i tak dalej. Kiedy rozmawiam z takimi osobami, to najczęściej właśnie spisuję poprzez maszynę. Jeżeli poprzez ten program, który robi to dużo szybciej i potrafię nie wiem, zaoszczędzić godzinę czy dwie w momencie, kiedy mam tych rozmówców kilku. E, ja uważam, że e, bardzo dobrze i w ten czas wolę naprawdę czy doczytać coś, czy Co? zresearchować coś jeszcze, czyli przygotować lepiej ten artykuł, czy e, no, nawet znaleźć jeszcze jednak bo teraz z nim się spotkać i mm. pogadać. Więc wolę ten czas poświęcić w jednej strony tak, ale z drugiej i pilnuję tego, jak mogę żeby ten czas również, ten zysk z tej technologicznego postępu również do mnie prywatnie trafiał, czyli żebym miał chwilę więcej czasu dla siebie, żeby może nie pracował 8 godzin a 7 danego dnia, żebym miał chwilę ugotować obiad, a prędzej odebrać dziecko ze żłobka czy z przedszkola i spędzić chwilę z dzieciakami więcej czasu, więc ja staram się pilnować i na razie przynajmniej nieźle mi to wychodzi, w takich momentach, żeby ten zysk z tego postępu również trafiał w jakiś mm. sposób do mnie. I myślę, że każdy z nas tu gdzieś tam sięga po takie, takiego rodzaju narzędzia, które w przypadku jak, jak moim, że jednak tej pracy takiej nużącej nas uwalniają, to żebyśmy sobie jakby coś podarowali jakby mm. w zamian. Oczywiście są też narzędzia, które odbierają nam nie pracę nużącą, tylko to pracę kreatywną i tutaj jednak bym się przed tym zbraniał i pilnował bardzo, bo są już nawet takie gdzieś czytałem czy badania czy jakieś eksperymenty mówiące o tym, że y, kiedy na przykład tak jak my albo ja, no, ty też piszemy i kiedy używamy, zaczynamy do tego używać maszyn, LLM-ów chociażby i modeli językowych, no to te nasze umiejętności, nasze neurony rzadziej się ze sobą porozumiewają i tracimy te umiejętności, <coughs> robimy to słabiej, przychodzi nam to trudniej ostatecznie, więc żeby ta wygoda, może jakieś pójście na łatwiznę nie odebrało nam tego, co jest w nas dobre, kreatywne, Nowe, nowe, właśnie świeże, bo llm my pamiętajmy, modele językowe, one czerpią tylko z tego zbioru, już, który już jest. Dokładnie, Więc... tak. Zazwyczaj korzystają z niego zresztą bezprawnie, ponieważ się na nim wyćwiczyły, nie płacąc żadnych praw autorskich, po czym zabierają pracę. Też fascynujący tutaj jest w tym zbiorze tekst właśnie o pracownikach firmy, którzy najpierw trenowali, trenowali te algorytmy po to, żeby następnie stracić pracę, ponieważ nauczyli je wszystkiego, co potrafili i następnie zostali po prostu zwolnieni. Wątek skracania e, e, czasu pracy też się e, tutaj pojawia i znowu oczywiście chodzi o ten paradoks, że pracownik, który ma m, to, co nazywają w korporacjach work-life balance e, jest po prostu lepszym pracownikiem i to jest, dlatego to mogło być wszystko korzystne. E, powiedz tylko jeszcze, Marku, m, m, bo tak, była zapaść o małych miejscowościach, byli właśnie urobieni. E, czy, czy, czy to jest tak, że ciebie w reportażu właśnie interesuje co? Interesuje cię praca, ale też interesuje cię, no właśnie, co ciebie interesuje? Człowiek tak naprawdę w tych, e, w świecie pracy, ale też szerzej, w takiej zmieniającej się rzeczywistości. Czasem jakiś przyczyny no w zapasi trochę było, moich takich biograficznych motywacji, mimo, że w tej książce mnie tam nie ma, to jakby samo to, że ja pochodzę z mojego miasta, Krasny Staw na Lubelszczyźnie, to, to był taki wątek osobisty realizowany w tej książce. Jakby zastanawianie się, co czy musi tak być, czy wszyscy ludzie, albo bardzo wielu z nich wyjeżdża, mało wraca i co z tymi miastami będzie, bo ten problem po napisaniu książki oczywiście nie zniknął, właściwie wręcz przeciwnie, pogłębił się jeszcze wyludniania się tych mniejszych miast, więc to był jakiś taki bardziej osobisty wątek, zresztą myślę, że każda z tych książek jest trochę osobista, no bo jak byłem młodym dziennikarzem i pracującym na śmieciówce, no to stąd myślę, że zrodził się pomysł urobiony. Potem pomysł na zapaść, bo pochodzę z mojego miasta. Teraz sam zastanawiam się, co będzie w przyszłości pracy. Stałem też po drodze dwa razy tatu, Jak będą pracować moi synkowie? Nie mam zielonego pojęcia. Trochę to wynika z takich też osobistych oczywiście motywacji, ale zawsze staram się szukać tego człowieka. No bo myślę sobie, że takie gospodarcze procesy czy socjologiczne odpiszą naukowcy, piszą ekonomiści, ale Czasem gdzieś tam nie dostrzeżemy tego człowieka w tej, w tej całej zmianie, jaką się z tą zmianą czuje, jakie to dla niego ma konsekwencje, a nieraz ma bardzo poważne, e, takie, że ciągną się za tymi ludźmi e, lata. Staram się też szukać takich ludzi, którzy, z jednej strony, oddają jakiś moment w historii naszej rzeczywistości, oddają coś ważnego, a z drugiej strony, który, których właśnie może gdzieś nie chcemy dostrzegać w nie przebijają się może ich głosy w tak, tak na co dzień w takiej debacie, Każda taka książka jest też okazją, żeby e, troszeczkę tego głosu im dać. Mm -hmm. A skoro mówimy o człowieku i skoro mówimy o różnych kosztach psychicznych e, naszej pracy, to jeszcze na koniec, e, w ramach poleceń, m, w Polsce się ukazuje naprawdę bardzo dużo książek. Nie o każdej z nich, m, każdego autora, autorkę jesteśmy w stanie tutaj zaprosić do sobotniego pliku tekstowego. E, wydawnictwo New Homers, które m, być może niektórzy wiedzą, zaczęło od książek na temat y, y, zgubnych skutków picia alkoholu. Y, związane oczywiście z Kubą Żulczykiem, wydawnictwo. Y, natomiast ostatnio coraz więcej różnych innych książek, ale właśnie też związanych jakoś z opowieściami o naszym życiu psychicznym, o, o naszych codziennych problemach. Coraz więcej takich wydają. I to jest właśnie y, jedna z nich. Książka napisana przez Oliwię Ziębińską. Po co ci złość? Rozmowa z trudną emocją. Oliwia jest certyfikowaną psychoterapeutką uzależnień i współzależnienia. I w swojej pracy terapeutycznej koncentruje się na regulacji emocji, relacjach oraz wpływie doświadczeń z dzieciństwa na dorosłe życie i tak Więc skoro korporacje na nas przesuwają koszty naszego, naszego zdrowia, to taka książka o tym jak wybuchamy, a nie wiemy dlaczego, polecam, że tak powiem w nurcie terapeutycznym. A powiedz Marek na koniec, co ty czytasz? Ostatnio czytam tylko książkę blizny e, Marty Tomczak, e, która opowiada o, e, autorka jest badaczką w ogóle traumy przemysłowej i właśnie o tym jest książka, jaką, e, jakie zmiany, jaką traumę jaka trauma wiąże się z tym, że przemysł pojawił się w, w życiu niektórych osób, a co związało się z wyludnieniem, że ktoś musiał opuścić swój dom, bo w tym miejscu powstał krater pod, pod kopalnią odkrywkową, albo że powstała jakaś fabryka i trzeba było się wynieść i ona wraca do tych ludzi, rozmawia z nimi co też jakby w tak fajny, reporterski sposób jest, jest ukazane i to, to też jest ciekawe, ponieważ ten przemysł mimo, że to są rzeczy, które wydarzyły się jakiś czas temu, no to to jest, ciągle te pytania o to są aktualne, bo też widzimy, jak ten nowy przemysł związany już, już nie kopalnia, ale centra danych, e, jak, jak magazyny wielkie e-commerce'u e, zmieniają nasze krajobrazy, zmieniają nasze miejsca, gdzie żyjemy i zmieniają tak naprawdę życie nasz, nas wszystkich. E, więc Temat bardzo ciekawy, bardzo tą książkę polecam, bo też dobrze się czyta. Ja ją też zacząłem czytać i ją polecałem, więc ty potwierdzasz moje polecenie. Natomiast też jeszcze a propos e, też tych modeli pracy, kosztów transformacji e, i, i reportaży wydawanych przez Czarne, to polecam też odcinek tutaj w pliku tekstowym. Moją gością była Marta Madejska, autorka książki Ostatni Gasi Światło. Przypowieści o transformacji, gdzie właśnie bardzo dużo było też mowy e, o tym, jak te pererowskie zakłady jednak tworzyły wspólnoty i e, jak bardzo Potem właśnie lata 90. te wspólnoty rozbijały. E, Marek, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był plik tekstowy w trójce. Autopromocja Witam wszystkich słuchaczy, ja nazywam się Hania Derej, chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do audycji z moim udziałem, To jest to audycja Rezydencja. Rezydencja z pianistką, kompozytorką i dyrygentką Hanią Derej. Ja mam wykształcenie klasyczne, więc dużo tej klasycznej muzyki u mnie było i nadal w sumie jest. Zaprezentuję Państwu muzykę, która dla mnie jest ważna. W niedzielę od 14 do 16. Autopromocja